Patrzą mi na ręce, mówią mi, znawcy świata, jak mam żyć Bym pod reguły się podstawiał, biją brawa Klakierzy, marionetki losu, mówią słuchaj nas My mamy niezawodny sposób, te setki osób Patrzonych w nas oczu, hamują nas Gdy my robimy krok po kroku, stańcie spokój, spokój Dajcie mi szansę, bez pomocy mędrców. chcę pokazać, że potrafię Mówią mi, gówniarzu, bawisz się a ja tylko chcę sam kierować swoim życiem. Mówią, nie widząc, że ja też mam swoje uczucia. Chcę żyć po swojemu, podczas gdy wy chcecie zmuszać. Szepcą mi do ucha, gadają na halnie. Ale to nie ustąpię przecież znasz mnie Normalnie, ja tu ławię z innej ściany strony A konflikt wydaje się być nieunikniony Przykro tylko, gdy dostajesz to od bliskich Lub od ludzi, na których pomoc bardzo liczy. I wiesz w ideały, z którymi dorastałeś, mówisz Walczysz, lecz napotykasz na ścianę Wiem, że dam sobie radę, wiem, że przeżyję Bo oczy mam otwarte i szanuję życie, które mam Od lat mówią mi, ciągle mówią Nerwy ćwiczą, z moim zdaniem się nie liczą Zobacz chłopaku masz tyle lat Idź do szkoły skończ studia to najwyższy czas na to By rozejrzeć się za lepszą pracą Może też rozsądnej panny szukać warto Kumple mówią znajdź nie z wielką klasą Co jest ojciec? Co? Co? Ja mówię znajdę, ale taką z czymś pod czaszką Presję przyjaciół, rodziny od małego Wiem, że chcą dla mnie dobrego mówią mi Podczas gdy ja słucham siebie tylko siebie By móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście Moje schronienie, szukać lepszego siebie Postępując szczerze, licząc w życiu na zbawienie Życie nie uczy widzieć świat i być mądrym Nawet nie myślę, czy opłaca się być dobrym Po prostu jestem, choć mówią mi Ja wtedy piszę, wylewam na kartkę moje łzy Od lat mówią mi, ciągle mówią, mówią... Minuta za minutą płynie, to jest tak Cały czas z nowym dniem w głowie tyle spraw A pośród nich ja i wiara w to, że dusza czysta Stań tu, wyczuj świata, puls, potem rytm, łap. Mówią jedna bitwa, a ja mówię każdy moment Jutro jest za późno, póki mogę żyję sobie Jak to jest, że pewnie stoję, a wpajają mi, że Lepiej mogłem, że mam problem, dokąd idę To, że mam marzenia inne niż reszta, to minus Ludzi bez marzeń tam, gdzie mieszkam, jest tylu Patrzę na nich setki ich, ale sami w tym Widzą wszystko oprócz sensu z kolejnych dni Wszystkim to samo się śni szybko biegnij A jeśli nie dajesz rady, to zostają białe kreski Nie warto, wierz mi Nie warto, wierz mi Jest po prostu nikim, nikim. To nie galeria stylów, w której chciałbyś widzieć rzeczy Wszystkie piękne, połączone z błyskiem fleszy To opowiesz o tym, co tu dzieje się naprawdę Znowu kłamstwo Nie mów, że zgadłem w przeciwieństwie do ciebie Ja pomysłów nie kradłem Byłem sobą i z ręki nie jadłem Łączyłem cechy, których ty nie będziesz miał nigdy A gdy nimi się broniłem, powodowałeś konflikty Powtarzając słowa swej fałszywej modlitwy Od i. Ruch... To plaga, szary tuman nad nim biała flaga Zdrada, twierdza przez bliskich poddana Smutek, bo to nie moja zwycięska parada Nie mogłem przypuszczać, że będą mnie opuszczać W chwili najwyższego lotu, jestem znów z boku Oddałem tyle Aj Oddałem tyle, ile przez lata uzbierałem Chciałem być normalnym chłopakiem, a nie panem Nie steczkami i nie w czarnych garniturach Wiesz, bo ja wolę chować się w osiedla murach Nie mówmy więc, co jest dobre Bo to bzdura, pomyliłeś się Powiedziałem ci to bzdura Od lat mówią mi, ciągle mówią mówią mm -hmm.